Bajki i baśnie polskie Janina Porazińska Wiatrowa pogoda Nie miał wiatr szczęścia do Lipowej Wólki, oj nie miał. Wszyscy tam na niego narzekali. Wojtaszka, że piszczy w kominie. Gędosiowa babka, że wyje za ścianą. Stary Duda, że mu skomli w szparach. Kulawy Pietrek, żelabidzi na strychu. Tylko małemu Marcinkowi wiatr się podobał. Matusiu, a co to taki fiuka pod okienkiem? Fiuka, on tam fiuka zatraceniec. Od tygodnia już tak dokazuje, że to aby aby trudko już ma zakwitnąć. A jak zakwitnie, to co? Wszystką pylinkę ten fiukacz z i po polu rozwieje. A to niech rozwieje. Oj, syneczku. Głupi z ciebie skrzat, a głupi, jak pylinkę rozwieje, to się ziarna na chleb nie urodzi. Ale Marcinek nie umie się martwić. Wspomniała matka o chlebie, więc woła. Mamo, dajcie mi chleba, te z miodusiem. A wiatr już uciekł ze wsi. Już po gościńcu z piaskiem harcuje i przy tych harcach tak sobie myśli. Hmm. Może to mi prawda, że ja piszczę, że wyję, że skomlę, że labidzę. Może bym się od kogo jakiś ładnych piosenek nauczył? Niechby by przestali na mnie narzekać, ale od kogo by tu? Kokoszka, co tam na gościńcu wytręsionych z wozu ziarenek szukała, podniosła łepek i zagdakała. Od koko, koko, koko, gutów, gutów. Wiatr się poderwał z uciechy. Prawda, od kogutów. Toż to najlepsi śpiewacy na całą wieś. A w każdej zagrodzie taki sieni? Poleciał więc w najbliższe opłotki i huknął. Hej, mości kogucie, naucz, mnie po wasz mu śpiewać. A kogut jak to kogut. Zamachał skrzydłami, wyciągnął szyi i wrzasnął. Wynoś się, markaczu! – Wynoś się smarkaczu. Wiatr znów się poderwał, ale teraz ze złości. Ej, bo jak ci gwizdnę fogon. Rzucił się na koguta, wytarmosił go za ogon, wszystkie pióra nawiał mu na dziób i uciekł. Uciekł aż na moczary potolszynami i tam znów huczy, a huczy. Kto mnie nauczy śpiewać? Kto mnie nauczy? Na moczarze poruszyła się czarna woda. My, kumy, my, kumy, re, re, re, re, re, re, re, re, re, re, rechotki. Ale wiatr nieuprzejmie fiuknął. Fi, rechot z błota, fi, rechot z rowu, fi, to nie dla mnie, fi, fi, cóż znowu? I poleciał w pole. A w polu stała straszka na wróble. Gawronkowa ją tam w swym owsie zatknęła. Straszka to była żertka, na żerdzi szeroka kiecka, na poprzeczce różowy kaftanik, a na wierzchołku żertki kapelusik z kwiatkami. Straszka gałganami trzęsła, w kałuży, co tam po ostatnim deszczu w bruździe stała, przezierała się jak w lusterku i strasznie się sama sobie podobała. Najbardziej no lubiła się chwalić, więc też tak sobie przyśpiewywała, a głośno, aby ją wszystkie sąsiedzkie pola słyszały. Jestem sobie, panna miła, zalecaków mam co siła, są i ze wsi, są i z miasta, jest ci tego z półtorasta. Usłyszał ją wiatr i myśli, oj, od tej panny to mógłbym się piosenek nauczyć. Ale się trzeba godnie przyozdobić, aby chciała ze mną gadać, bo to panna nie bywała. Ho, ho. Półtorasta kawalerów to niej się zalecało. Ale jakżeż to wiatr się przyozdobi? Nie odzieje się pięknie, bo i tak to ubranie na nim zaraz się roztarmosi. Nie przyczeszę się gładko, bo i tak zaraz włosy mu się zmierzwią. Tylko może się wypachnić, wonnością nasycić. Pachnizną na wskroś nasiąknąć. Ano, dobrze. Poleciał wiatr w klonową aleję i woła. Klony, klony, dajcie mi pachnideł. Bolecę do panny, co miała półtorasta zalecaków. Chcę godnie przed nią zaszumieć. A klony chórem liści zaszemrały. O, jak nam smutno, że ci nie możemy odwdzięczyć się za twoje przysługi. Roznosisz nasze dzieci skrzydlaczki po całym dokolnym świecie, aby tam znalazły kolebki pod grudkami ziemi, aby tam wyrosły w szumiące bujne drzewa. Dobry jesteś dla nas, dobry, a my twojej prośby nie możemy spełnić, bo pachnideł nie mamy, nie mamy. Ech, no trudno. Jak nie macie, to nie macie. Poleciał więc wiatr dalej do lipowego lasku. Lipy, lipy, dajcie mi pachnideł, Bolecę do panny, co miała półtorasta zalcaków. Chcę godnie przed nią zaszumieć. A lipy chórem liści zaszemrały. Jeszcze wiosna, jeszcze nasze kwiatki śpią, jeszcze woni nie mamy, nie mamy. Poleciał więc wiatr do ogrodu, gdzie przy parkanie tłoczyły się bzowe krzaki. Stały teraz w kwieciu, były jak olbrzymie, białe i liliowe bukiety pozatykane w ziemię. Krzaki, psowe krzaki, dajcie mi pachnideł bo do panny, do panny, co miała półtorasta zalecaków, chcę godnie przed nią zaszumieć. A krzaki zakołysały ciężkimi od kwiatów gałązkami. Bierz, bierz. I płynęły od nich fale zapachów, jak płyną fale wody po jeziorze. Jedna za drugą, jedna za drugą. Hej, naokręcał się tam wiatr i w prawo, i w lewo, i nachopkał się w górę, i naskakał w dół, i natarzał się w tym zapachu. Aż się upachnił, nie do pojęcia. I do panny. Spieszył się. Spieszył się, żeby mu ten zapach i nie uciekł. Więc fiu Z takim rozszumem wpadł w pole, że pan nie kapelusz zerwał. Kaftaniku na sęku rozdarł, a kieckę wydał jak balon. Panna się obraziła. Skoczyła w owies i nie chciała z wiatrem gadać. Smutno się wiatrowi zrobiło. Smutno i źle i gorzko serdeczną gorzkością gorzką i już chciał do wsi lecieć i na przekór Wojtaszkowej w kominie piszczeć, na przekór gędosiowej babce pod ścianą wyć, staremu dudzie po szparach skomleć, kulawemu Pietrkowi na strychu labidzić. Ale zobaczył, że właśnie Marcinkowa matka przyszła na pole len plewić, a Marcinka, co jej tu usnął, w płachtę włożyła i w końcu płachty do gałęzi polnej gruszy uwiązała. Spał sobie teraz chłoptaś w płachcie jak w kolebeczce. Przyzadumał się wiatr. – Ten ci to miły Marcinek tu śpi. Ten jedyny we wsi, któremu się moje śpiewanie podobało. A muszę go tam pokolebać, żeby mu się dobrze spało i poniechał wiatr swoich gwizdów po gwizdów swojej gonitwy swoich dzikich harców zaczął się lekuchną nad ziemią ważyć tak lekuchno, że aby listki dygotały aby migotało na bajorze to słoneczkowe światełko co je tam woda drobniutko łyskiem błyskiem przelewała jakby ktoś z garsteczki w garsteczkę iskry przesypywał na tę chwilę czekał właśnie łan żyta. Roztworzyły się zielone, wiszące jak łzy na rzęsach żytniane kwiatki. Wysypały się z nich pylniki i złoto zieloną chmurką zawisły nad kłosami. A kłosy stały uroczyste, srebrne i w swym srebrnym zadomaniu lekko szeleszczące. Marcinkowa matka uniosła się z na nowego zagonka, Złożyła w zachwyceniu ręce i szepnęła, cichutko szepnęła, jakby się bała mocniejszym głosem pogodę spłoszyć. Piękna pogoda nagodziła się na kwitnienie żyta. Piękna! A Marcinek w płachcie spał i nic nie wiedział, że to on, że to przez niego. Koniec bajki pierwszej. Bajka druga. Ciachu, ciachu, ciach. Janicku, Janicku, co to mas na licku? Czerwone lilije, podaruj ze mije. Śpiewała sobie pasterka Justysia. Śpiewa idąc za gąskami. A tych gąsek gromada, bo to i swoje i sąsiadowe. Ech. Czerwonej leli to mi nie trzeba. Mam swoją na liczku. Ale co ładna spodniczyna, a kaftanik, a zapaska. To by mi się zdały. Oj, zdałyby się. Bo ta Justysi kiecuszka to na rosach rozaszargana, na cierniach podarta, na rżysku wystrzępiona, a i od słońca spłowiała. Deszcz z barwistości do ostatka ją wyprał. Szary, szareńki kurz się w nią nabił. A tu na świecie tyle różności kolorów. Co cud! Patrzy pastarka na niebo, a niebo jest mudrzyste i obłoki po nim płyną srebrem obrzeżone albo i złotą nicią obdziergane, a pod zniżające się słonkościolą się chmury czerwono-promienne. Szparami tu i tam wyziera niebo, to niebieskie, to zielone, to szmaragdowe, to mieniące się jak perły. Jak te perły na jarmarcznych straganach w Szczercowie. Hej, takie ci mieć obleczenie. Idzie Justysia za gąskami po pastwisku nad rzeką. Młoda wiosna jest to dopiero. Ale że słonko już od miesiąca mocno grzeje, a nocami ciepłe deszcze przechodzą, to i trawy podrosły wysoko. Stokrocie się już bielą, a tej drobnej żywizny pełno po ziemi biega, w powietrzu bzyka i furkoce. Idzie pasterka brzegiem rzeki, o tych mądrościach, o tej czerwieni na niebie myśli, aż tu widzi, po trawie lezie rak. Wielkie raczysko, lezie i nożycami tnie. Ciachu, ciachu, ciach. A z tym rakiem to tak było. Żył on sobie w rzece, norę tam miał w gliniastym brzegu, Wielkie to było raczysko, to i szczypce miał wielkie i wciąż przednie łapska z nory do rzeki wysuwał i wciąż nożycami ciachał – ciach, ciach, ciach. Gniewało to rzekę, że ją tak nożycami kraje, a kraje. I tak raz nocą chce sobie woda śpiewać potoczysko drobno falisto. Jeden miesiączek na niebie, drugi miesiączek na wodzie, na wodzie. Oj, przypatrz ty się nocenko mojej srebrzystej urodzie, urodzie. A tu rak jej piosenkę szczypcami kraje i kraje na kawałki. Ani z tego zrozumienia, ani z tego śpiewu. jedno drugiego się nie trzyma. Je yeah, bulbul bul den bulbul bul, bul miesią, bulbul bul, bul, bul czek czek. z tym krajaczem. Rozgniewała się woda i jak tylko rak wylazł z nory, chwyciła go, zakołysała i fyrt, wyrzuciła na brzeg. Siedźże se tam, nie psać mi dłużej. I tu go Justysia ujrzała, a gdy go ujrzała, mówi Raku, krajesz, a krajesz nożycami po próżnicy, Ukrajułbyś mi tej zachodowej czerwieni na spódniczkę, a tej niebieskości na kaftanik, a tej zieloniotkiej gładzizny na zapaskę. I żeby sreberko było na okolenie i żeby złote cekiny były na naszycie. Oj, to bym cię za to kochała. A rak mówi. Mm, czemu nie? Moje nożyce potrafią wszystko naciąć. I że sobie za gąskami, a ja ci tu tych kolorów naszykuję. Poszła Justysia gąsek pilnować. Rak właśnie dopiero co dojrzał nieżywego kreta i chciał zabrać się do uczty. Ale trudno. Mógł nie obiecywać. Ale jak obiecał, to musi zrobić. Musi już si kolorów naciąć. Wyciągnął więc nożyce ku zachodowi. Ale gdzie tam? Do barwiczek na zachodzie dostać się nie może. Wlezę na tę górkę, to się z wierzchołka. Niech chybi do nieba dosięgnę. Lezie raczysko po tyłem. Tyłem się cofa pod górę. Pod górę. Lasuł całą godzinę, no i wreszcie wlazł na wierzchołek. Wyciągnął nożyce ku zachodowi. I gdzie tam? Wspiął się na pazurki. A, ani myśleć, ani myśleć, żeby się dostać. Złazi raczysko w dół, złazi po raczemu, tyłem, tyłem i myśli. Co też tam się dzieje z moim kretem? Czy go aby kto nie porwał? Czy go kto nie zjadł? Czy go grabarza w ziemi nie zagrzebały? O Justysi zapomniał, ale zaledwie swymi oczyskami na słupkach zakręcił w lewo i w prawo, dojrzał Justysie, że już gąski z pastwiska spędza. Przystanął, zadumał się, o krecie zapomniał. Obiecałem, a nie nakrajałem. Co jej powiem? Co powiem? Aha. A Justysia już go dopadła. Nakrajałeś, raku, dla mnie kolorów? – Nakrajałem, no jakże nakrajałem, niebieskiego na kaftanik, zielonego na zapaskę, jeszcze srebre na dziergotkę i jeszcze złota na centusie. – Ojej! – skacze Justysia z radości. – A gdzie to masz? – Ono widzisz, e, zobaczyły ważki, co to je nazywają panny albo świtezianki, żebym nakrajał tych barwistych płatków, przyleciały i porwały mi wszystko dla siebie na sukienki. A nie kłamiesz ty, Raku? Prawda, szczero mówię? Jak mi nie wierzysz, to biegnij tam, gdzie się trzciny kołyszą. Popatrz! Pobiegła Justysia i widzi. Prawdziwie, latają tam ważki, świtezianki i panny. Te modro przybrane, te złociście, te niebiesko. A wszystkie mają skrzydełka srebrne. Czemuście mi kolory zabrały? To było dla mnie! krzyknęła Justysia. Ale ważki świtezianki panny kołysały się dalej spokojnie na trzcinach i nic a nic sobie nie robiły z silnego krzyku. Przypomniała sobie pasterka w spódniczce, więc biegnie z powrotem do raka i pyta. – A czerwieni mi nakrajałeś? – A jakże, a jakże? – A gdzie ona jest? – A no widzisz, jak zobaczyły tę czerwień kowaliki, to zaraz przybiegły i zabrały ją na swe żupany. – A nie kłamiesz ty raku? Szczerą prawdę mówię, jak nie wierzysz, to pobiegnij do olszowego zagajnika, popatrz. Pobiegła Justysia i widzi. Po olszowych pniach łażą do góry i na dół, do góry i na dół kowaliki, a każdy w czerwonym żupaniku, każdy wygląda jak koralik żywy. Czemuście mi zabrały, co rak nakrajał? To było dla mnie na spódniczkę, krzyknęła Justysia. Ale kowaliki ani przystanęły. Wciąż topiły się po pniu w górę, to zbiegały w dół, nic sobie z Justys innego krzyku nie robiły. A tymczasem słonko już zaszło. Niebo już zszarzało, chmury już spopielały. Mrok snuje się ziemią, snuje się niebem, do reszty kolory ugasza. Wraca Justysia do raka, a zła aż czerwona. Przeląkły się rank. O krecie już wcale nie myśli. Pragnie już tylko Justy się ułagodzić. Jak chcesz, to ci nakraję. Co? Tych szarości? Tych mroczysków? Oszukałeś mnie. Kłamcą jesteś. Rak chciał zawołać. Nie jestem kłamcą. Do nieba nie mogłem się dostać. A że o tych pannach, o tych kowalikach, to co? Dziś jest przecież pierwszy kwietnia. Prima aprilis. To wolno zwodzić. Chciał tak zawołać, ale nie zdążył. Chwyciła go Justysia, podniosła w górę i machnęła. Rak poleciał, jakby miał skrzydła. Od bystrego, a niespodziewanego pędu wszystko, co chciał powiedzieć, poplątało się biedakowi w jego skorupiastej głowie, więc krzyknął tylko. Do nieba, prima prylis! I plums! Wpadł do rzeki. Zaburzyła się woda, rozeszły się po niej szerokie kręgi, zakołysały się trzciny, rak oparł się o dno Jasność dnia zgasła, zatliła się jasność nocy. Wielki, pyzaty księżyc wysunął się za lasu i dźwignął się w górę i srebrniał, i drżał. Przeszedł przez oźminę, przez podorywkę, zamigotał w okienku Wojtaszkowej chałupy, Przelazł przez chruśniak i powędrował orosiałym pastwiskiem ku wodzie. Jak olbrzymi ze szczerego srebra ukuty talar położył się na rzece. Rzeka zapląsała z radości i chciała zaśpiewać Jeden miesiączek na niebie, drugi miesiączek na wodzie, na wodzie, A przypatrz ty się noceńką mojej srebrzystej urodzie, urodzie ale że rak dolazł już do swej nory wystawił nożyce i zaczął swoją raczą robotę. Ciachu, ciachu, ciach, ciach. To rzeka zaraz rozsypała nutki swej nocnej śpiewanki, bo ją rak pociął na kawałki. I weszło z tego. Je, bul, bul, bul, den, bul, bul, bul, bul, bul, czek, czek. Widzicie go. Znowu ten krajacz mi tu psoć. Конец